Ich okay, freue mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf. Cieszę się bardzo, że mogę być wśród was razem z wami. Będziemy starali się zajmować teraz z, z listem do Tytusa. Dabei jest es natürlich nicht möglich, alle verse zu betrachten, aber wir wollen versuchen, doch einen Überblick über den ganzen brief zu haben am Ende. Przy tym nie jest możliwe rozważać cały list, ale chcemy starać się, aby dać przynajmniej taki przegląd e, odnośnie całego tego listu. Wir lesen zu Beginn die ersten fünf verse von Kapitel 1. Na początku przeczytamy pierwsze, pierwsze pięć wercetów z rozdziału pierwszego. Istotytusa, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zjastowania które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa, prawowitego Syna według wspólnej wiary. Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Pozostawiłem Cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak Ci nakazałem. Paulus schreibt einen Brief an Titus. Paweł pisze list do Titusa. Davon gibt es nur drei Briefe des Paulus, die persönlich sind. tylko trzy listy Pawła, które są osobiste. Es gibt viele Briefe, die an eine Versammlung geschrieben sind, wie hier in Bogatinia. Jest istnieje wiele listów które napisał do do zgromadzenia tutaj w Bogatinie. Ale tutaj znajdujemy list bezpośredni, bezpośrednio napisany do Tytusa. Und es geht. In Vers 5 ist das der Schlüsselvers, warum Paulus den Brief geschrieben hat. dlaczego Paweł w ogóle ten list napisał. Um die Ordnung in der Versammlung. Chodzi tam o porządek w zgromadzeniu. Das bedeutet, es gibt eine Ordnung in der Versammlung. To znaczy, jest, jest taka jest taki fakt, że wer Porządek w Zgromadzeniu. Ale jeśli byśmy zapytali się, kto wśród was jest tutaj najstarszym czy sta, starszym, dann wird er wahrscheinlich antworten, wir wissen es nicht oder keiner würde sagen, der oder der to wyście odpowiedzieli, no nie wiemy, kto nim jest. Może być tym starszym w służbie ten albo ten. I dlatego dobrze jest właśnie to, mieć ten list osobiście dla nas, pomimo tego, że on był osobistym listem do Tytusa. können możemy... Zwar nicht mehr wie damals mit Autorität Ältester anstellen, das sollte Titus machen. W praktycznie przez ten list nie możemy z Autoritätem już ustanowić starszych, jak to w tamtym czasie miało autorytet otrzymane Titus na to. Aber wir wissen um die Kennzeichen, wer ist ein Ältester, wer hat die Kennzeichen und ihn als solchen anerkennen ale znamy przez ten list te cechy tej osoby tego starszego i przez to znamy te cechy przez które możemy uznać taką osobę. Wir wollen jetzt versuchen zunächst einmal einen Überblick zu haben über den ganzen spróbujemy teraz mieć pewien przegląd co do całego listu. Im ersten Kapitel geht es um die Ordnung und um die ältesten. W pierwszym rozdziale chodzi o porządek i o starszych. Und deswegen könnte man das erste Kapitel auch überschreiben mit eine geordnete Versammlung oder ordentliche. Dlatego można by ten pierwszy rozdział zatytułować napisem uporządkowane zgromadzenie czy zgromadzenie w porządku. In dem zweiten Kapitel. In dem zweiten Kapitel geht es um das Verhältnis der Gläubigen untereinander. W drugim rozdziale chodzi o relacje pomiędzy wierzą... Które mają wierzące pomiędzy sobą. Und wir dürfen dann darauf eingehen, auf alte Männer, alte Frauen, junge Frauen, junge Männer, Sklaven. Tam będziemy mogli odnieść się do starszych, młodszych mężczyzn, do starszych, młodszych kobiet i do niewolników. A tam moglibyśmy ten rozdział zatytułować napisem zdrowe zgromadzenie. A w trzecim rozdziale chodzi o to, jak my wierzący Postępujemy czy zachowujemy się w świecie? die Überschrift geben eine praktische Versammlung. I moglibyśmy zatytułować ten rozdział napisem Praktyczne zgromadzenie. Dann ist ein wichtiges Kennzeichen: in allen drei Kapiteln gibt es Verse, die Lehre enthalten. Następną ważną cechą jest to, że każdy Rozdział ma wspólny z, to, z tym innym, że są tam wiersze, które są pouczające. Nie po to, aby wytłumaczyć naukę, to Paweł uczynił w innych listach, to aby wytłumaczyć naukę. to to to to to to to to to ale ta nauka w tych listach jest po to, aby pokazać, że nauka jest dobrym i koniecznym fundamentem na dobrą praktykę. Ich nehme ein Beispiel für die Frauen aus der Küche. Dam, wezmę teraz przykład, który odnosi się do kobiet praktycznie w Kuchni. Es gibt bestimmt Frauen unter euch, die brauchen kein Rezeptbuch mehr. Z pewnością są wśród Was kobiety, które nie potrzebują już żadnego przepisu, czy żadnej książki z przepisami. Ale jeśli jakaś młoda siostra chce coś ugotować, to dobrze jest, jeśli przedtem, zanim coś ugotuje, spojrzy do tego przepisu, aby wiedzieć, co i jak ugotować. Wielko musimy gotować kupon. Jak długo trzeba gotować ziemniaki? Ich wiadzeć nie, ja tego nie wiem. Ja? Ale i bo od nich będę wiedział, i wieszec się. Ale by tego nie musiście już gdzieś tam zobaczyć, by wiedzieć jak długo one gotują. Aby ja te dźwięki nauczyłem. A wy żeście się kiedyś tego nauczyli? Das heißt, eine gute Praxis kann es nur geben, wenn es eine gute to znaczy dobrą praktykę możemy mieć tylko wtedy, jeśli mamy dobry fundament. Im ersten Kapitel sind das die ersten vier Verse. W tym pierwszym rozdziale są to te pierwsze cztery wersetty. Im zweiten Kapitel werden wir finden Vers 11 bis Vers 15. W drugim rozdziale to znajdziemy jest są to wersety 11 do 15. Im dritten Kapitel werden wir finden Vers 4 bis 7. A w trzecim rozdziale znajdziemy e, to w wersetach 4 do 7. Nun etwas zu den Schlüsselwörtern. Teraz coś powiem do tych kluczowych słów w tym liście. Weil wir müssen nicht nur schauen, was Paulus schreibt, bo my nie tylko musimy przyjrzeć się temu, co Paweł pisze, sondern auch wie er schreibt ale także temu, w jaki sposób On pisze. In brief wir Gott und Jesus als w tym liście znajdujemy Boga, zarówno jak i Pana Jezusa, przedstawionych jako Zbawiciela. A to jest cudowne. God is Bóg jest naszym Zbawicielem. Dlaczego akurat tutaj jest to takie ważne? Powiedzieliśmy, że e, teraz jesteśmy obecni na Ziemi. Jesteśmy rodzeńcem z starszymi i z młodszymi w takim uporządkowanych uporządkowanym relacjach. Familie. W rodzinie. Brauchen wir czy tam nie potrzebujemy Zbawiciela? Nie tylko właśnie Zbawiciela, który nas zbawił, ale w każdym dniu. To jest takie piękne, że sześć razy występuje to słowo Zbawiciel. In allen drei Abschnitten, die wir gerade genannt haben, wszystkich tych trzech fragmentach, odcinkach, które już wymieniliśmy, jeweils einmal Heiland Gott und einmal der Jesus unser Heiland. Wie gesagt, merkt man, dass to sformułowanie zbawiciel Bóg und także to zbawiciel odnosi się do Pana Jezusa. Und ich weiß nicht, ob bei euch auch Heiland Gott mit einem Bindestrich versehen ist? Nein. Aber man kann sagen, Gott ist Heiland und Heiland ist Gott. Można więc powiedzieć, że um, um, Bóg jest zbawicielem, a zbawicielem jest Bóg. Ein zweites Schlüsselwort ist auch sehr wichtig. Drugim uh, kluczowym słowem jest następne słowo, które także jest bardzo ważne: gesund. Zdrowe. Wir wissen alle Was gesund Wszyscy wiemy, co to oznacza być zdrowym. Nicht gesund, nur Na przykład nie byłoby to zdrowym, gdybym już tylko jadł czekoladę. Das kennen wir. A my znamy takie coś. So wichtig, I tak więc ważnym jest również to, aby chrześcijanin był zdrowy. Nie byłoby to zdrowe, gdybyśmy już tylko mieli godziny moditewne. Oder nie byłoby to zdrowe, gdybyśmy już tylko czytali Psalmy. Gesund ausgewogen. Zdrowe oznacza wyważone. Wir als Personen Menschen neigen oft, in eine Richtung zu fallen. My jako ludzie często mamy skłonność taką, że popadamy w, właśnie w jedną stronę. <głos> My zauważamy czy widzimy pewne niebezpieczeństwo. Und gehen auf einmal in die ganz andere Richtung. I na gruncie tego zwracamy się do, do całkiem odwrotnej strony. Ale Gottes Wort sagt, mitten auf den Steigern Recht. Ale sobab na Boże nam mówi, że w pośrodku tych e, dróg prawych und die Lehre der Bibel, a nauka Biblii ist gesund, jest zdrowa und zweitens sie macht auch gesund, a po drugie ona także nas uzdrawia. Wenn wir also wissen wollen, wie Ordnung in der Versammlung ist, jeśli więc chcemy wiedzieć, jak to ma wyglądać porządek w zgromadzeniu, wir potrzebujemy zdrową naukę. Wenn wir wollen, wie gut Jeśli chcemy wiedzieć, jak dobrze funkcjonują e, chrześcijańskie rodziny, wir potrzebujemy zdrową naukę. Jeśli zachowujemy się w tym świecie i obserwujemy na nas, nasz sąsiad czy też kolega w pracy. Brauchen wir gesunde Tedy też potrzebujemy zdrową naukę. Ein drittes Wort noch, das ist besonnen. Gibt es das so? Ja, aber gib mal ein Beispiel, wo es steht. 1, Vers 8, Gesonnan Gatsze, das gute Lieben besonnen. Das wird manchmal słowo to jest w niemieckim oznacza jakby rozważony, zdrowego umysłu albo tutaj jest też roztropny, tu jest przetłumaczone w wierszu ósmym. Das bedeutet, dass wir To oznacza, że jako chrześcijanie postępujemy w sposób taki, że rozważaliśmy i pomyśleliśmy o danej sprawie, tak jak tu napisane jest roztropnie. Tylko nie w każdym Wersie jest to samo słowo to w polskim. Eine Stelle aus Sprüche 8, Vers mm. 12. E, Przy powieści 8 rozdział, Vers 12. Da ja, steht bei uns in der Anmerkung, by Besonnenheit der wohldurchdachten im Schlüssel. Mm. Jest to same głos. W, w äh, 8, 12, tam słowo też roztropność, to w niemieckim jest odnośnik. Sprüche 8, Vers 12. Alors, tam jest y tych dobrze przemyślonych decyzji. Więc ktoś, kto jest roztropny, ma dobrze przemyślone decyzje. Bei uns gibt es die Anmerkung 6, der wohldurchdachten Beschlüsse. Ja. Und to jest auch wichtig. To również jest ważne. Wir dazu in der Familie, in der, unter den My m, potem później do tego tematu dojdziemy, jeśli chodzi o wierzących w rodzinie. Und ihr kennt das auch. A wy dzieci to z pewnością też znacie. Da Siedzi się razem przy stole. I nagle ktoś powie, już jest koniec, ja wstaję i odchodzę. Mam już dosyć. Ale takie coś nie jest dobre dla chrześcijanina. war nicht gut. Ich komme wieder zurück. Często potem musimy powiedzieć, że to nie było dobre i musimy powrócić. Jako chrześcijanin musimy być roztropnymi. Chcemy więc rozpocząć tymi pierwszymi, czterema wersetami tego rozdziału. Paulus sagt hier von sich, ich bin Knecht Gottes. Paulus sam o sobie tutaj mówi, że jest Sługą Boga. Das einzige Mal in seinen Briefen. To jest jeden raz w swoich listach. Und Knecht, besser fast Sklave, mm. bedeutet völlig Gott unterworfen. A sługa, a lepiej nam przetłumaczyć to słowo niewolnik, to oznacza zupełnie czy całkowicie oddany czy poddany Bogu. Sind wir das alle? Czy my wszyscy takimi jesteśmy? Das ist wichtig. To jest ważne. To jest dobrym i ważnym warunkiem na wszystko, co teraz będzie na, na, na nastąpi. Paulus sagt, ich bin auch Apostel. Paulo dodaje potem, że również jest apostołem. Das bedeutet, Paulus hatte Autorität. Das to znaczy, że Pavel posiadał, czy miał autorytet. Autorität kommt immer von oben. Autorytet zawsze pochodzi z góry. Heute gibt es auch Autorität. Dzisiaj Schwester także auch Autorität. Wenn eine junge Schwester gegenüber einem jungen alten Bruder sich nicht gut verhält, ist das schlecht. Jeżeli jakaś młoda siostra nie dobrze zachowa się wobec starszego brata, to jest to niedobre. Albo gdyby jakiś młody brat wobec starszej siostry się tak zachował. Ale ten starszy brat czy ta starsza siostra nie powinni zapomnieć, że oni też są sługami. Und jetzt gibt uns Paulus sieben Punkte. Wir haben heute oftmals sieben Punkte. Mm, teraz Paulus przedstawia nam 7 punktów, które często dzisiaj będziemy właśnie oglądać te 7 punktów czy stron. Einmal möchte Paulus zeigen, auf welcher Grundlage seine Apostelschaft ruht. Po pierwsze, Paweł chce pokazać na jakim fundamencie spoczywa jego apostolstwo. Aber er möchte auch zeigen, welche Gruppe von Gläubigen es ist, mit denen er zu tun hat. Ale on chce również pokazać, co to jest za grupa wierzących, z którą on ma do czynienia. Was waren das für Gläubige auf Kreta? Co to byli za wierzący tam na Krecie? Wir lesen einmal wiersz 12. Przeczytamy wiersz 12. Jeden z nich, ich własny wiersz powiedział, Kreteńczycy zawsze łgarze wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Gibt es Czy istnieje coś takiego? Überlegen wir, die gleiche die in den Pomyślmy o tym, że ta sama natura, która była w Kreteńczykach, jest także w nas. Ale z tych kretyńczyków, z tych ludzi tam z, e, uczyni, zostały, zostali uczynieni teraz e, wierzący. Więc słudzy Boży. Nie powinniśmy więc teraz e, widzieć to, co jesteśmy z natury. Sondern, was Gott in seiner Gnade gemacht hat. Ale co Bóg uczynił w swojej łasce? Und zwar, mianowicie, erster punkt, wir haben hier den Glauben der Auserwählten Gottes. Po pierwsze, tutaj mamy wiarę wybranych Bożych. Wir sind Auserwählte Gottes. My jesteśmy wybranymi Bożymi, czy Boga. Können wir uns vorstellen, Dass Gott an dich und an mich hat? Czy potrafimy wyobrazić sobie to, że Bóg pomyślał o Tobie i o mnie? Jeśli chodzi o porządek pomiędzy relacjami, czy w relacjach pomiędzy nami wierzącymi, to nigdy nie zapominajmy, że jesteśmy wybranymi Boga. Der Reichste, oder Egal, Czy najbogatszy wśród wierzących, czy najbiedniejszy, czy najmłodszy, czy najstarszy. Obojętny, my wszyscy. entspricht dieser Po drugie, ta wiara pochodzi z poznania prawdy. To znaczy, że fundament naszej wiary można znaleźć go w prawdzie. To już przed chwilą powiedzieliśmy. Na dobrą wiarę potrzebny jest dobry fundament, dobra prawda. Ein Jeden przykład. Wiele Gläubige haben Angst, wieder verloren zu gehen. Wielu wierzących ma, czy boi się, że znów pójdą na, na potępienie. Das Dlatego, że nie mają dobrego poznania prawdy. Das ist nicht, weil wir hochmütig sind. To nie dlatego, że my jesteśmy pyszni. dlatego, że Bibel sagt. Ale dlatego, że Biblia tak nas poucza. Dlatego pragniemy, aby wszyscy wybrani doszli do poznania prawdy. Ale Punkt, i to trzeci punkt, die Prawda, która jest zgodna z pobożnością. nicht Wahrheit für to znaczy, że nie nauczamy prawdę tylko dla głowy, sondern umit praktisch auszuüben, ale po to, aby to praktycznie wykonać. Gottseligkeit ist in deutschem ein altes Wort. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Frömmigkeit. Frömmigkeit, das kann man eigentlich einfach sagen. ta pobożność, to można prosto właściwie wytłumaczyć? Gott in alles hineinbringen. Boga we wszystko zaangażować, czy wprowadzić te sprawy. Znaczy, z wszystkim ma do czynienia też Bóg w naszym życiu. Ja codziennie pytam się, co Bóg chce, abym uczynił. Wtedy będę pobożny. Wtedy też będę żył pobożnie. Wenn ich ein kind neu habe, Jeżeli urodziłem nowe dziecko, nowe dziecko, To, matka e, wtedy troszczy się o to dziecko, aby temu dziecku się dobrze, e, się, ono się dobrze miało. Wtedy się mówi, ta matka jest szczęśliwa z swoim dzieckiem. Jeżeli mówimy, że jesteśmy pobożni, To można wtedy rozpoznać, że jesteśmy szczęśliwi w Bogu. Ale posiadamy także nadzieję. To jest czwarta, czwarty punkt, das punkt aufgrund oder in der Hoffnung Des w nadziei żywota wiecznego. Christen haben eine Hoffnung. Chrześcijanie mają nadzieję. Das gibt es in der Welt nicht mehr viel. Um, rzadko znajduje się to już tylko w, rzadko znajduje się to w tym świecie. Hoffnung, dan Wort, słowo nadzieja. Eine kleine Erklärung, warum sagt er hier oft Hoffnung des ewigen Lebens? krótkie wytłumaczenie, dlaczego on tutaj mówi w nadziei żywota wiecznego? Johannes sagt uns doch an vielen stellen, wir haben schon das ewige Leben. Przecież Jan w wielu miejscach mówi nam, czy pisze, że już życie wieczne mamy. Hier steht Tutaj napisane jest jednak nadzieja co do tego żywota. Ich sage euch ein Beispiel, was mich beeindruckt hat. Ja wam opowiem taki przykład, który na mnie wywarł wrażenie. Ein Bruder war in einem kleinen Gewächshaus, Pewien brat był w takim, wie nazwać, w, szklarni, w takim szklarni und er hatte einen kleinen Kaktus gesehen i tam on widział taki mały kaktus. Und er schaut ihn sich an i on sobie na niego und sieht, dass es der gleiche Kaktus ist, den er auf Jamaika gesehen hat, ein ganzes Feld sechs Meter hoher Pflanze. I widzisz, to jest ten sam kaktus, który kiedyś widział na Jamajce? Na wyspie Jamajka. Jamajce i tam było całe pole takich kaktusów i te kaktusy miały wysokość 6, 6 metrów. Czy ten kaktus w tej szklarni miał to samo, to samo życie co te 6 metrowe kaktusy? Ja. Tak. Jetzt sind wir Teraz jesteśmy jeszcze tak, takimi małymi. Ale już mamy życie wieczne. bald Ewigkeit. Ale tam kiedyś w wieczności. To my to życie wieczne będziemy mieli 6 metrów wysokie. Rozumiecie ten obraz? To jest właśnie nadzieja. Ja już mam to życie, Ale ja mam nadzieję do, do czegoś więcej. Gdybyśmy już nie mieli, to mówi Paweł, bylibyśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. Warum sitzen wir hier in der Bibel dann? Po co wtedy, äh, siedzimy tutaj, czytamy Biblię. Wir to lepiej moglibyśmy wyjść na dwór. Na huśtafke. Nein. Nie. Wir Mamy nadzieję. Und deswegen Wolą wir mehr lernen. I dlatego chcemy się więcej też nauczyć. Przechodzimy do e, piątego punktu. Vers 3. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart. Trzeci, wiesz, że we właściwym czasie objawił on swoje Słowo. Das ist jetzt sehr wichtig. To jest teraz bardzo ważne. Gott hat nämlich gewartet. Bis die Zeit kam. Bóg bowiem czekał, aż nadeszła właściwa chwila. Da Adam, und Eva in Eden. Adam i Ewa w, e w ogrodzie Eden. gab Abraham in der Zeit ohne Gesetz, i wie sie alle Istniał Abraham, Izaak, Noe wszyscy w czasie, gdy jeszcze zakonu nie było. Da gab es das Volk Israel mitgesetzt. Istniał lud izraelski z zakonem. Da hat Gott Propheten, Propheten, Propheten gesandt. I Bóg wysłał proroków, proroków, proroków. Es war immer gleich. Ale wszystko było równe. Dann hat Gott 400 Jahre geschwiegen nach Maleachi. A potem po roku Malachiaszu Bóg milczał 400 lat. Und dann hat Gott seinen Sohn gesandt. A potem Bóg posłał swojego Syna. Was haben Sie gemacht? A co oni uczynili? Haben ihn an das Kreuz Przybili go do krzyża. Was hätten wir danach gemacht an Gottes Stelle? Co my byśmy uczynili, gdybyśmy byli na miejscu Boga? Wir die my byśmy prawdopodobnie zniszczyli ludzi. Ale jetzt kommt Gottes Zeit. Ale to właśnie teraz, nadszedł czas Boży. Jetzt zeigt Gott seine Gnade. Teraz Bóg okazuje swoją łaskę. Czyż nie jest to cudowne? Zu seiner Zeit. I to we właściwym czasie. Ja też to zademonstruję przykładem. Mam czworo dzieci. I jak ktoś ma urodziny, to zawsze otrzymuje prezenty. A dzieci najchętniej już trzy dni przed urodzinami by chcieli mieć te prezenty. Pytają się Mama, hast du schon alles eingepackt? Pytają się, mam, mamusiu, czy ty już czy to wszystko zapakowałaś? Ja, dann können wir ja schon anfangen. No to przecież możemy już rozpakowywać. So tak jesteśmy my ludzie. Aber Gott hat gewartet. Ale Bóg czekał, Bis diese Zeit kam. Aż nadeszła ta chwila. Und dann hat er alles offenbart. I właśnie w tym czasie on wszystko objawił Sechstens, po szóste, die mir anvertraut worden ist, die Predigt, nämlich, to zwartowanie, które mi zostało powierzone, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Z rozkazu Boga, czy według, według rozkazu Boga, Zbawiciela? Dlaczego jest to ważne? Die Versammlung lehrt nicht. Zgromadzenie jako samo w sobie nie naucza. Wir Beispiel und Znamy ten przykład Chrystus i jego zgromadzenie. Christus der Mann, Versammlung die Frau. Chrystus jest w obrazie tym mężem, a zgromadzenie jest żoną czy niewiastą. A niewiasta nie naucza. Dlatego Bóg w zgromadzeniu dał dary i to one nauczają. Dlatego to jest takie ważne, gdy właśnie tutaj to mamy przed sobą i gdy chodzi o porządek. Und dann als siebten punkt wir den I als Jako siódmy punkt znajdujemy jako siódmy punkt w tym wierszu czwartym tą wspólną wiarę. Warum so Dlaczego to jest takie ważne? Paulus był Jude, Paweł był Żydem. Titus był Grekiem. Vor 30 lub 20 Jahren vorher nie byłby Paulus niemals Titus die Hand gegeben. 20- lub 30 lat przedtem, Paweł nigdy Titusowi nie, nie podał ręki. On by też z nim nie jadł. I teraz spricht er von einem gemeinschaftlichen A teraz on mówi o wspólnej wierze. Ist das nicht wunderbar? Ich komme hier hin aus Deutschland, zum ersten Mal in Polen. Przecież nie jest to piękne, że ja pochodzę tutaj z Niemiec, po raz pierwszy raz w Polsce. Und ich liebe euch und ihr liebt mich. I ja miłuję Was, a Wy miłujecie mnie. Wir sind Schweizer. Wiele Schweizer. Kinder. Są dzieci, Alte Leute. Starsi ludzie. Glauben. I mamy wspólną wiarę. Vielleicht gibt es einen Professor. Może jest tutaj profesor? Może jest ktoś, który musi rąbać drzewo? Wybrani Boży. Czyż nie jest to cudowne? To właśnie Paweł chce pokazać już od początku, um, aby pokazać, jak. Wartościowi jesteśmy w oczach Bożych. Może jesteś w, w, w Twojej klasie, w szkole. Może jesteś tam taki nie, niezbyt lubiany. Może w Twoim miejscu pracy jesteś... Ktoś może do, Tobie dokucza. A gdy w takich chwilach przypomnimy sobie, ja należę do wybranych Bożych, czyż nie jest to właśnie czymś, co nas w takiej trudnej sytuacji podniesie do góry? A teraz powiem coś na temat tych czterech tytułów, tytułów pod którymi Bóg tutaj występuje w tym fragmencie. Wir haben gesehen, Paulus ist Knecht Gottes. Widzieliśmy, Paweł jest sługą Boga. Das ist Gott in seiner souveränität. Tu widzimy Boga w swojej suwerenności. Zweitens sehen wir in 2, Gott, der nicht lügen kann, mit uns in Verbindung steht. Po drugie, widzimy o drugim prawdomównego Boga, z który mamy W Niemieckim jest, jest napisane Bóg, który nie potrafi czy nie może kłamać. Und da steht sogar der nicht zu Gott. A w tekście sogar jest napisane ten do kłamstwa niezdolny Bóg. Kreter Lügner. A kretym nie jest napisane że zawsze, są kłamcami. Bei Wśród ludzi to w ogóle prawda nie istnieje. Kiedyś my przejeżdżaliśmy obok elektrowni, kiedyś mówiono, że energia atomowa jest najważniejsza. Dzisiaj się mówi, że energia słoneczna czy solarna jest najważniejsza. Pilatus fragt Jesus, pytał się Pana Jezusa, co to jest prawda. My po drodze rozmawialiśmy o tym, jeśli się widzi, że światła nie są dobrze nastawione. Man fragt się, soll ich jetzt warten 10 minut, to wtedy się człowiek pyta, trzeba, czy mam czekać 10 minut, co jest prawdą. Aber wir haben die Wahrheit. Ale my posiadamy prawdę. Weil Gott nicht ist zu lügen. Dlatego, że Bóg nie jest zdolny do kłamstwa. Wir haben uns schon erinnert, Gott. Po trzecie, już przypomnieliśmy sobie to, jest to Bóg Zbawiciel. Am Ende von pod koniec trzeciego wiersza. I jako ostatnie, pod koniec wiersza czwartego, Bóg Ojciec. Kollen wir uns über das, was uns geschenkt worden ist in seiner Gnade, się z tego co on podarował nam w swojej łasce. Bevor wir zu Kapitel 2 gehen, noch kurz etwas über Älteste. Zanim przejdziemy do drugiego rozdziału, chciałbym coś powiedzieć w króciutko na temat starszych. Ja by gesagt, dass es heute auch noch Autorität gibt. że i dzisiaj istnieje jeszcze autorytet. Früher Paulus Kiedyś było tak, że Paweł posiadał autorytet dany od Boga. Paulus A Paweł przekazał ten autorytet dalej Tytusowi. in Dlatego że w Krecie nic zero posiadanie ze słowa Bożego. Ja bym nie, nie dotarł, czy nie przyjechał do was z moją Biblią? Brief Paulus. Tylko jedynie z listem Pawła. Und euch gesagt, so so wir es I powiedziałbym wam, tak i tak musimy się zachować. Aber ist Ale ten czas już minął. Jetzt haben wir aber hier in der Bibel. Ale dzisiaj posiadamy teraz w Biblii erkennungszeichen, wer ein ältester ist. Cechy czy znaki rozpoznawcze na to, kto jest starszym. Es gibt also nicht mehr angestellte, erwählte, älteste. Więc nie ma już ustanowionych czy wybranych starszych. Ale istnieją starsi w tej służbie, którzy mają tą moralną, czy ten moralny autorytet. Ein Ältester ist immer für einen Ort zuständig. E, Starzy e, zawsze jest odpowiedzialny za jedno miejsce, na którym jest. Und es gibt in jeder Versammlung früher auch heute nicht nur einen, sondern immer mehrere älteste Mięsa. I, I w każdym zgromadzeniu w tamtym czasie dzisiaj ist nie, nie tylko jeden starszy, tylko zawsze jest ich więcej. Wenn wir also sehen möchten, wer hier in Bogatinia einen ältesten Dienst übst, jeśli więc chcemy zobaczyć, kto w Bogatyni wykonuje służbę starszego, musimy te cechy przeczytać, które mamy tutaj od wiersza 6 i dalej. Przejdźmy teraz do drugiego rozdziału. Możemy na początku, tak? Wir haben bis Może jednak będzie dobre, gdybyśmy przeczytali cały ten rozdział, abyśmy mieli kontekst przed oczami. za drugi rozdział. Ale Ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że, star, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę jak przystoj świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby słowu Bożemu ujmy nie przynoszono.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 Kapitel 2 haben wir gesagt, geht es um die Gläubigen untereinander. Powiedzieliśmy, że w drugim rozdziale chodzi o relacje wierzących między sobą. A powiedzieliśmy sobie, że powinno to być um, zdrowym obchodzeniem się z sobą. Und jetzt wird zu Titus gesagt, du aber rede. A teraz to Titus jest powiedziane, ale ty mów. Wir wollen noch kurz überlegen, wer war Titus überhaupt. E, krótko pomyślmy jeszcze o tym, kim to w ogóle był Tytus. Wir haben schon gesagt: ein Grieche. Już powiedzieliśmy, że był on Grekiem. Ciekawe Name jest to, że w dziejach apostolskich jego imię nie występuje ani razu. Er in Apostelgeschichte 15, ma so aczkolwiek w e, dziejach apostolskich w 15 rozdziale na tym koncilu, czy jak się mówi. Koncylu tam e, jest powiedziane, że on tam był. jaski jest z Galata 2 hervor. A to właśnie można e, wywieść czy zauważyć z Galatian drugiego rozdziału. Wenn wir einen aus gdybyśmy mieli teraz wybrać, Jakiś, jakiś wyraz, czy jakiś tytuł co do niego, to powiedziałbym, że Tytus był przeznaczonym, czy miał to jako zadanie e, wykonać trudne zadania apostoła Pawła zum beispiel das erwähnte apostelgeschichte konzil in apostelgeschichte 15 na przykład właśnie ten wymieniony już koncyl w dziełach apostolskich 15, 15 rozdział. W jakim jest darum, soll der heide, der gläubig geworden ist, das gesetz halten oder nicht? Tam chodziło o to ten poganin, który nawrócił się, czy on teraz jest zobowiązany do tego, aby przestrzegać zakonu czy nie? Unternimmt Paulus Titus mit? I Paweł bierze ze sobą tam właśnie Tytusa. Und beschneidet ihn nicht, I jego właśnie nie obrzezał. Um zu zeigen, es ist nicht nötig. Aby zademonstrować, że to nie jest konieczne. Das hätte er mit Timotheusem nicht machen können. Z Timotheuszem on tak nie mógłby postąpić. Wir lesen von Timotheus, dass er etwas rujgerer. O Tymoteuszu czytamy, że on był takim bardziej spokojnym, i takim bardziej słabym człowiekiem. Paweł nazywa Tymoteusza umiłowanym dzieckiem. Prawdopodobnie relacja pomiędzy Pawłem a Tymoteuszem była taka bardziej ścisła, czy bardziej taka uczuciowa. Aber Titus to Paulus Paweł mógł wysłać wszędzie. Stellt euch vor, ich wüsste, ich komme jehin zu Krätern, wie immer lügen. Wyobraźcie sobie, że teraz dass wiedział, że przychodzę do krytyków, do osów, które zawsze kłamią. Böse Winde Tiere, Gaude że są oni tak nazwani, ugarzy, wstrętne bydło leniwe brzuchy. Und auf eine Insel i to jeszcze na wyspę. Er mit dem On nie mógł jutro samolotem stamtąd znów odlecieć. Er war auch in On także był w Koryncie. Gdzie były te straszne relacje. Und wir lesen im von Titus. A w drugim liście do Korinthian czytamy dziewięć razy o Tytusie. Gdzie Paulus nie miał weil bo Tytus nie wrócił gdzie też Paweł nie miał żadnego pokoju w sercu, dlatego, gdyż Tytus nie powracał. Also, Titus hatte viele Aufgaben für Paulus erledigt. Więc Tytus wiele e, zadań wykonał w imieniu czy dla Pawła. I so auch hier auf Kreta. Także i tutaj na Krecie. Was bedeutet, du aber Co więc oznacza to, ale ty mów? Das bedeutet nicht nur lehren to nie tylko oznacza nauczać czy pouczać, sondern auch in den Häusern und überall, wo Titus in der Zeit war, davon zu sprechen. To oznacza w domach czy też gdziekolwiek Titus się znajdował, on o tych rzeczach miał mówić. Paulus zdał na 20. Paweł w dziejach apostolskich w 20 rozdziale mówi do tych starszych z Efezu. Ich war bei euch öffentlich und in den häusern. Byłem u Was, wśród Was publicznie, jak i w domach. Das ist sehr wichtig. A to jest bardzo ważne. Um eine gesunde Familie im christlichen Bereich zu haben. To jest bardzo ważne, aby mieć zdrową rodzinę w, w atmosferze chrześcijańskiej. Czy w sferze chrześcijańskiej. Warum fängt Paulus hier jetzt mit den alten Männern an? Dlaczego Paweł rozpoczyna tutaj od starszych mężczyzn? Ich glaube, ich mit den Kindern angefangen. Ja myślę, że ja rozpocząłbym z dziećmi, czy od dzieci. I in den anderen Briefen, i Kolosa Fängt ja auch nicht mit den alten Männern A w tych in, pozostałych, czy w innych listach, Efe, w listach do Efeze, i do Kolosem, też nie rozpoczynamy od starszych mężczyzn. Da sagt er oft etwas zu der Tam często on najpierw mówi coś do tej podporządkowanej części tych osób, do których się odnosi: Erst Frau, dann Mann. Najpierw niewiasta, potem mężczyzna. Erst Kind, dann Väter. Najpierw mówi do dzieci, potem do ojców. Sklaven oder arbeiter. Najpierw, Najpierw do sług czy pracowników, a potem do ich panów. Aber hier mit den alten Männern. Ale tutaj rozpoczyna od starszych mężczyzn. Das ist kein zufall. To nie jest przypadkiem. Jeśli chodzi o mnie, ja coś piszę, to może to być przypadkiem. Aber hier ist es inspiriert. Ale tutaj jest to natchnione. Er fängkt deswegen bei den alten Männern i on dlatego rozpoczynna od starszych mężczyzn und auch den alten Frauen i także o starsszych kobiet, weil sie die höchste Verantwortung haben, ponieważ posiadają najwyższe czy największą odpowiedzialność. In Lilikie gibt es fakt, der Prophet als das Gerichtką Weze Chiielu prorok pyta się, w chwili, gdy nadchodzi sąd, Wo soll ich anfangen? Od, od kogo mam zacząć? Ezechiel mm. Ezekiel 9, Vers 6, zweite Hälfte. Ezekiel 9, rozdział 6, druga połowa. Soll ich schon schreiben, wo sie anfingen? Tak się rozdział ja szósty wiersz po drugim wykrzykniku i rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Jeżeli w chrześcijańskich rodzinach jest coś niezdrowe. thank Gott, bei to Bóg rozpoczyna od mężczyzn, mianowicie od starszych mężczyzn. Also im der Gläubigen untereinander. Więc jeśli chodzi o w tych relacjach e, pom, e, wierzących pomiędzy sobą, Haben die To starsi wierzący mają większą odpowiedzialność. A, die, a dzieci mają najmniejszą odpowiedzialność. Fängt ja hier auch mit den alten Dlatego też rozpozina tutaj od starszych mężczyzn. No a teraz tutaj w tym miejscu dzieci wcale nie są wymienione. I wy dzieci moglibyście teraz powiedzieć, no to, w tym, to teraz moglibyśmy wyjść, bo wcale tutaj nie jesteśmy wymieni. Ale w przypadku słowa Bożego tak nie jest. My również możemy się wiele nauczyć. Nie czy jestem starszym, czy młodszym, czy jestem mężczyzną, czy kobietą, nie, czy nie, czy nie, czy Czyż nie wszyscy powinniśmy być godni czy godnymi? To znaczy zachować się tak, że Bóg się z tego cieszy. Przypomnieliśmy sobie, że mamy nadzieję co do życia wiecznego tam w górze, w niebie. A teraz też mamy się tak zachować. A teraz przychodzi mi jeszcze namysł. Zu dem ersten Absatz vielleicht noch eine Ergänzung. Może jeszcze jedno uzupełnienie do tego pierwszego e, fragmentu. Wir haben nicht berücksichtigt, was Paulus in Vers 2 am Ende sagt. Ponieważ nie wzięliśmy pod uwagę to, co mówi Paweł pod koniec wiersza drugiego. Chodź jeszcze o tym pierwszy fragment. który rozważaliśmy Der heißen hat vor ewigen Zeiten. Że Bóg obiecał to życie wieczne przed dawnymi wiekami. To też jeszcze jest ważne. To pokazuje właśnie to wzniosłe stanowisko chrześcijaństwa. Jak stary jest lud izraelski? Jak jaka stara jest Polska? Wie alt ist Deutschland? Jak, jak e, jakie stare są Niemcy? Czy, ile lat? No. I, ile lat mają Niemcy? Czy jak długo istnieje w ogóle ten kraj? Możemy pytać. Oder die Albo Szwajcaria? Wir sind älter. My, jako chrześcijanie, jesteśmy starsi. Wir waren schon in den in der Ponieważ my w myślach Bożych już istnieliśmy w wieczności. Wie kann denn Gott etwas verheißen, wo wir noch gar nicht da waren? Jak to Bóg mógł obiecać coś, gdy nas jeszcze wcale nie było? Gott hat es in den Herrn Jesus verheißen. Bóg obiecał to właśnie w Panu Jezusie. Das bedeutet, dass wir der Ewigkeit angehören. To właśnie oznacza, że my należymy do wieczności. Stell dir vor, du was Gesprächsgegenstand in der Ewigkeit. Bei Gott. Wyobraź sobie to. Ty byłeś przedmiotem rozmowy w wieczności pomiędzy w boskości. Gott hat mit dem Herrn Jesus über uns gesprochen. Bóg rozmawiał z Panem Jezusem o nas. Und einmal werden wir auch in der Ewigkeit sein. A pewnego dnia też znajdziemy się w wieczności. Ale teraz Hängt das Seil, sozusagen, im fluss, in der Zeit. Ale teraz w obrazie jakby ten długi sznur, on wisi w, jakby w takiej dolinie w wodzie, to znaczy w tym czasie. Aber festgemacht in der Ewigkeit, vor ewigen Zeiten? Und des ewigen Lebens in der Ewigkeit. Ale przymocowany ten sznur to jest po pierwsze z tej w tej przeszłej wieczności, a po drugie w tej naszej nadziei co do tej przyszłej wieczności. Und wenn er kommt, zieht er uns a gdy Pan Jezus przyjdzie, to On podniesie nas do góry. Dann gibt es keine Zeit mehr. Wtedy już czasu nie będzie, czas już nie będzie istniał. Zu Powracamy teraz do drugiego rozdziału. Obecnie jesteśmy w czasie. A w tym czasie chcemy żyć dla Pana Jezusa. Und er jetzt Personen, anspricht, können wir alle etwas I pomimo tego, że On um, zwraca się do różnych um, rodzajów um, osób, to i wszyscy możemy się z tego coś nauczyć. Nie chcemy odnieść się do wszystkich właściwości tych pierwszych wersetów. Wszyscy musimy się z nich uczyć. Poza tym wciąż na nowo musimy się uczyć, nieważne czy jesteśmy tatusiem, czy mamusią, czy młodym, czy starszym. A piękne też jest to, gdy możemy zobaczyć, jakie motywy e, daje nam Paweł. Zum Beispiel am ende von vers 5. Na przykład pod koniec wiersza piątego. Damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Aby Słowu Bożemu ujmy nie przenoszono, czy też w niemieckim jest, aby Słowo Słow Boże, Słow Boże nie, nie było, nie było bluźnione, złożeczone. Wenn, wenn Jeżeli w Twojej klasie są niewierzący koledzy czy koleżanki, a prawdopodobnie jest ich wielu, dann kennen sie vielleicht nur Dich als gläubigen to może tylko ciebie jako osobę wierzącą może znają tylko ciebie jako osobę wierzącą und dann sagen sie was du machst machen alle christen a może wtedy oni mówią o tobie czy do ciebie co ty czynisz czynią wszyscy chrześcijanie Das haben wir alle schon einmal erlebt dass jemand sagt bei uns wohnt ein christ My to wszyscy już doświadczyliśmy że ktoś o nas powiedział, u nas, czy blisko nas, mieszka chrześcijanin. On mm -hmm. all, so, yes. mm -hmm. I często tak jest, że ktoś, jakieś osoba niewierząca obserwując nas, zaraz wyciąga wnioski z tego, co do wszystkich i mówi, tak jak ta osoba się zachowuje, zachowują się wszyscy ci chrześcijanie. Dlatego nasze zachowanie jest takie ważne. My w tym trzecim rozdziale jeszcze do tego przejdziemy, gdy będziemy zajmowali się tym, tym tematem, jak zachowujemy się w tym świecie. Ale jeżeli w naszym domu na przykład wygląda zupełnie, jest tam zupełnie nieporządek, ich kannte einen Gläubigen, wo die Nachbarn angerufen haben, weil es aussah wie eine Müllhalde. Ja takiego wierzącego, że o którym jego niewierzący sąsiedzi zadzwonili po odpowiednie osoby, dlatego że w jego ogródku wyglądało jak na śmietnisku. Das ist nicht schön. To nie jest ładne. Es gibt vielleicht eine Situation, wenn ich von Beruf zum Beispiel irgendetwas tue, dass ich vielleicht einmal Müll zu Hause habe. Są różne sytuacje, że ja zawodu na przykład coś czynię, co sprawia, że tam raz jest jakiś nieporządek, czy są jest, jest jakieś śmieci tam, czy odpady. Ale o to mi nie chodzi. powinniśmy jednak żyć tak, aby to było zgodne z Bogiem i godne Boga, aby właśnie Słowo Bożemu ujmy nie przynoszono. Wenn er jetzt zu den jungen Männern spricht 6, Gdy od 6 mówi do młodszych mężczyzn, dann sollte er selbst ein gutes vorbild sein. to on sam miał być dobrym przykładem czy wzorem. Z tego można wywnioskować, że Tytus również nie był jeszcze takim starym. A to też jest ważne zawsze dla nas wszystkich, Wenn ich etwas anspreche, jeżeli odnoszę się do jakiegoś tematu, dass ich für selbst ein gutes Vorbild bin, że najpierw sam jestem dobrym przykładem. Wenn ich den Kindern sage, ihr sollt bitte schön still sitzen, jeżeli dzieciom powiem, proszę siedźcie cicho, und stehe dreimal in der Stunde auf und gehe nach draußen, i trzy razy stanie i wyjdę na zewnątrz to dzieci mi powiedzą, nie jesteś dobrym przykładem. Zawsze jesteśmy przykładem. Pytanie tylko jest, czy jesteśmy dobrym, czy złym przykładem. Ja na przykład muszę się do tego przyznać, gdy moja żona na przykład ma już gotowe jedzenie uns die to u nas w domu e, dzwon e, słychać dzwonek kommt es vor. a często tak jest Dass ich der Letzte bin, der am Tisch ist. Że jestem ostatni, który jest przy stole. Noch zu ende Jeszcze tak szybko coś do, dokończyć z pisaniem. Oder zu ende lesen, oder was auch immer. Albo dokończyć z czytaniem, czy cokolwiek. A gdy moim dzieciom powiedziałem, że macie natychmiast przychodzić, to mi powiedzieli, ty też nie przychodzisz. Ein gutes Dobry przykład. To sollen wir alle versuchen i tam my wszyscy powinniśmy się o to starać. jetzt wieder am Ende eine Begründung fährt am Ende. I teraz pod koniec wersa 8 znów dany jest nam motyw czy udowodnienie nad tego, der Mitte von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts schlechtes über uns zu sagen hat. A przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Das zeigt wieder, dass auf einmal alle Gläubigen davon Negatyw czy profitieren. To znów pokazuje, że wszyscy wierzący albo mają z tego dobry, pozytywny, albo i negatywny zysk. On nie mówi, aby młodzi ludzie, aby o młodych ludziach nic złego nie powiedziano, ale o nas, o nas wszystkich wierzących. Und "gegenpartei" bedeutet eben, dass es immer Menschen gibt, Am etwas finden bei uns. A przeciwnik to oznacza, że zawsze są czy istnieją ludzie, którzy usiłują się coś u nas złego znaleźć. Dopat Dopatrz. Mhm. Na przykład starasz się, aby podczas klasówce, znaczy masz to w sercu, aby w klasówce nie odpisywać. Du immer deine zawsze też robisz twoje zadanie domowe. I ta Nachbarin von dir würde sich freuen, wenn du auch mal die Hausaufgaben vergibst. A e, Twoja koleżanka obok Ciebie też może ucieszyłaby się, gdybyś też raz zapomniała zrobić Twoje zadanie. Warum? Dlaczego? Möchte etwas Schlechtes sagen über uns. Dlaczego? Ponieważ ona chce też coś złego powiedzieć o nas. Genauso auch die Knechte. Tak samo spra sprawę macie sprawę ze sługami. Es ist nicht einfach heute. Arbeitnehmer zu sein. Dzisiaj nie jest to proste być pracobiorcą. Bei uns ist das bestimmt nicht anders als bei euch. U nas z pewnością nie jest inaczej jak u was. Man kann gut etwas gebrauchen von der Arbeit. Może być tak, że coś może być nam bardzo przydatne w pracy dla nas. Bei uns, die Kollegen, verladen meistens ihr Handy auf, damit sie zu Hause etwas Strom sparen. U nas często jest tak, że koledzy ładują komórkę podczas pracy, aby za, trochę zaoszczędzić na prądzie w domu. Jetzt sagen uns, ja, ich das nicht, aber das war. Wy w to nie bierzecie, ale to jest prawdą. Das Klopapier von der Toilette ist jetzt abgeschlossen. Papier toaletowy z toalety teraz już został zamknięty. A Ja zapytałem się, po co to? Ja, wir Verbrauch von das ist so hoch, dass kann niemals durch die Arbeit kommen. No niestety, mamy taki zużytek tego papieru toaletowego, że jest taki wysoki, że to nigdy nie może pochodzić jedynie z tych zużytków pracy. Zu sind wir Tacy głupi jesteśmy ludźmi. Aber wir nicht, oder auch? Ale my nie, czy jednak. Das ist die große Frage. To jest to wielkie pytanie. Tutaj hier gibt cudowne udowodnienie to dane. Ja nie mogę do wszystkich e, tematów się odnieść, ale Dziesiąty die die wiersz mówi, aby we wszystkim byli ozdobą nauki zbawicielem naszego Boga. Das ist ein sehr schönes Wort. To jest bardzo piękne słowo e, ozdobić. Das bedeutet schmücken oder ausschmücken. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Ihr habt ja hier auch einen Zaun an dem Rand stehen. Ja, teraz użyję do, do tej ozdoby taki przykład. Wy teraz macie tutaj na zewnątrz płot. Ich sage euch, meine, als wir ein Grundstück gehabt haben, hat meine Frau gesagt, so ein grüner Zaun, das gefällt ihr nicht gut. Gdy my mieliśmy jeszcze kiedyś taki odcinek dla nas na, na dworze i mieliśmy taki zielony płot, to moja żona powiedziała, to mi się nie podoba. Ale my i tak mamy zielony płot. A teraz on jest też i piękny. Nie dlatego, że on jest zielony. Ale dlatego, że rośliny wzrastają na tym płocie. Die Lehre unseres Heiland Gottes, nauka naszego Boga Zbawiciela, die kann man nicht fühlen, die kann man nicht sehen. Jej nie można mm, czuć, albo też widzieć. Aber was, wie kann ich einem die Lehre erklären, zeigen? Jak ja mogę komuś wytłumaczyć, czy pokazać e, tą naukę? Ich sage, gehe einmal zu Straße, so und so, Nummer 2, da wohnt ein Gläubiger. Ja powiem na przykład iść do drogi e, tej i tej, numer dwa, a tam mieszka wierzący. E, właśnie na tym miejscu możesz tą naukę zobaczyć jako kwiat. Rozumiecie, jak ja to mam na myśli? E, taki człowiek niewierzący nie musi on czytać, on widzi osobę wierzącą. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 3, wir sind ein Brief Christi. Apostoł Paweł w Drugim II Korincie 3. rozdziale mówi o nas, jesteśmy listem Chrystusowym. Gesehen, glaube ich, und gelesen von allen Menschen. Widzianym i czytanym przez wszystkich ludzi. Das ist Schmuck, das ist zieren. To jest właśnie ozdobą. Aber jetzt kommt für alle Ein, die wunderbare Begründung in den ab Vers 11. Ale teraz dla nas wszystkich od Wiersza 11 jest dany cudowny, mm, cudowny motyw w tych wers Wersetach pouczających. Demn, steht es in unserer es übersetzung. albowiem jest napisane: Es ist etwas passiert, was uns Kraft gibt. To, co zrobiliśmy, co daje nam siłę po to, abyśmy mogli czynić to, co przedtem czytaliśmy. Die Gnade Gottes ist erschienen. Objawiła się łaska Boża. Wer pan euch Kindern hat schon einmal einen Sonnenaufgang gesehen? Kto od was Dzieci już kiedyś widział wejście Słońca? Wschód, wschód słońca. To właśnie jest tutaj ten obraz. Es war dunkel. Ponieważ było ciemno. W tym roku, im Garten Eden, przypomnieliśmy sobie to, w ogrodzie Eden był upadek w grzech. Numa, da waren die Menschen böse, dass Gottes geräute sie gemacht zu haben. Za czasów Noego ludzie byli tak źli, że Bóg żałował, iż uczynił człowieka. Lud Izraelski, cóż, oni byli za ciężarem dla Boga. I nagle zjawia się Słońce. Zjawiła się, tak jest nie w niemieckim, zjawiła się łaska Boża. Nie chwała? Was wäre eigentlich passiert, wenn die Herrlichkeit Gottes erschienen wäre? Co stałoby się, gdyby zjawiłaby się Chwała Boże? Erinnern wir uns an den Garten Gethsemane. Przypomnijmy sobie Ogród Gethsemane. Ungefähr 1000 Leute kommen, um den Herrn Jesus gefangen zu nehmen. Około 1000 ludzi przychodzi, aby pojmać Pana Jezusa Und der Jesus letztlich. A Pan Jezus tylko na chwilkę sprawia, że Jego chwała się im objawia. On mówi, Ja jest. I wszyscy upadli na ziemię. Gdybyśmy nie mieli tej łaski, wszyscy bylibyśmy na ziemi. Ist das nie Czyż nie jest to cudowne? Gnade Gottes Objawiła czy zjawiła się łaska Boża. Ich Vers Chciałbym przeczytać wiersz z Psalmu 84, gdzie też przez jeden wiersz to mamy na to wskazane. Wiersz 12. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Ja, ja, zweite, i ja. ja. ja. E, Psalm 84, wiersz 12, druga linijka. Łaska i łaskę i chwałę i udziela Pan. dann Herrlichkeit. Najpierw łaska, a potem chwała, weil ohne wir die Ponieważ bez, bez łaski byśmy nigdy nie wytrzymali tej chwały. So finden wir schon im Alten Testament kleine Andeutungen, wie Gott handeln würde. Tak wir uns już w Starym Testamentie znajdują małe takie Wskazówki, jak Bóg w przyszłym czasie by postąpił. Er sagt zu dem Volk Israel, nicht weil euer wären habe ich euch ausgewählt, sondern wegen, eure, wegen meiner Liebe zu euch. On, Bóg mówi do Izraela, nie dlatego was wybrałem, że było was więcej niż innych, ale ze względu na miłość moją do was. Łatka jest tym cudownym fundamentem na to, że jesteśmy wybra wybranymi Boga. jest erschienen, heilbringend für alle Menschen. A zjawiła się ona zbawienna, czy przynosząca zbawienie dla wszystkich ludzi? Gab es noch nie. Takiego czegoś jeszcze nigdy nie było. Waren Volk Żydzi byli wybranym, czy uprzywilejowanym ludem Bożym. Geht die Gnade A teraz łaska sięga wszędzie. Und zweitens... Po drugie. Die Gnade unterweist uns. Ta łatka naucza nas. Das ist jetzt auch eine wichtige Reihe, Volker. To również jest ważną kolejnością. Viele Menschen würden sagen, wenn wir heute lesen, dass wir besonnen sein sollen, gesund sein sollen, dass das gut ist. Wielu ludzi dzisiaj powiedziałoby, że jeżeli mamy być roztropnymi, zdrowymi, że to są dobre rzeczy. Także i w Polsce istnieje wielki kościół katolicki. W Niemczech również. Zu leben. Oni starają się żyć hmm, po chrześcijańsku. Aber sie nicht den ersten Schritt oft. Ale oni często nie czynią tego pierwszego kroku. Alle ta łaska objawiła się wszystkim ludziom ale unterweist poucza tylko nas wierzących pierwszym krokiem bowiem jest wiara właśnie w Ewangelię. ohne an bez wiary w ewangelii mamy zero siły selbst können wir Sami z siebie tego nie potrafimy. Posiadamy tą samą naturę jak kretańczycy. Dlatego takie ważne jest, abyśmy najpierw, a może jest tutaj jakieś dziecko, które nie przyjęło jeszcze Pana Jezusa jako Zbawiciela. Jeżeli się nawróciłeś, to nie wszystko tak nagle staje się proste. Czy nie często też um, smuciłeś, czy denerwowałeś się z tego powodu, że znów zrobiłeś jakiś błąd? Ale bez nawrócenia to nic się nie da gut an dieser Stelle eine Pause machen können. Okay. Ja.